serdecznie witamy w kolejnym odcinku Podcastofonu. Zapraszamy do słuchania. Czas, ma na Tak sobie myślę i dochodzę do wniosku, że najlepsze polskie podcasty znajdziesz na podcastofon.pl. To mówiłem ja, Skwara, podcaster podrzędnej kategorii. Patrzcie go, nastroszuł piórka i wydziera się jak kurka. A, dwa, okay, jeden, zero, start. Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym, w którym było w 44. Super, z tej strony Jacek Kuchnisz, a po tej wschodniej stronie? Paweł Prokopowicz, witamy serdecznie i zapraszamy do przesłuchania przeglądu z bieżącego tygodnia. Tak jest. Okej. Okay. I ten tydzień zaczynamy tym, czym żeśmy kończyli poprzedni przegląd, bo to akurat się tak zdarzyło, że za koleją zaczynamy kolejny przegląd w tym samym składzie. Tak jest. Poprzedni tydzień wydawał nam się dobry, a ten jest naprawdę bardzo tłusty, obfity w świetne odcinki. Wybór będzie bardzo trudny, żeby powiedzieć, które z podcastów były najlepsze, ale słuchajcie. Właśnie. Zaczynamy od dnia 26 października, kiedy to ukazał się odcinek "szczęśliwie Bogaci Żyjemy z Tantiemów. Wywiad z twórcami serii BioCosmosis prowadzącym podcast jest Bartek Godaj z podcastu Gniazdo Światów. Tak jest i w tym jest to, taki, jest to taka relacja reporterska z twórcami tego komiksu na targach w, tam, w jakimś tam mieście który opowiada który zadaje pytania ci odpowiadają, twierdzą, że w zasadzie, bo on się tam między innymi pyta o to co dalej, oni mówią, że już teraz w zasadzie teraz już nie muszą nic robić, bo odcinają kupony. Są zarobieni. Tak, no. tak. Odcinają kupony od tego, co zrobili do tej pory. I to wszystko w zasadzie. No, no i dobrze, czyli, czyli udana seria. Autorzy zadowoleni. Odbiorcy tegoż komiksu tej serii też zadowoleni. Mhm. Bardzo fajnie. Tak. Polecamy do przesłuchania. Kolejnym odcinkiem z 26. Jest Samsung Seria 9. Tyflo Podcast. I tutaj Michał Dziwisz wraz ze swoim gościem z Michałem Kasparczakiem rozmawiają o komputerze Samsung serii 9. No, to jest nowa seria komputerów. Tutaj, wiesz, tradycyjnie, tak jak już ja pamiętam, jak słuchałem Twojego przeglądu, wspominałeś, wspominałeś o tym, że w wykonaniu właśnie Michała Kasparczaka jest to bardzo dobre taki reportaż, relacja w zasadzie. Rzetelna relacja. Prawda? Mhm. Bardzo dobrze się słucha i to jest też dla, dla, dla każdego, jeżeli rozglądacie się za małym mobilnym komputerkiem, posłuchajcie sobie, bo fajnie chłopaki mówią i omawiają wszelkie wady, zalety, jak się korzysta z tego sprzętu. Oni na pewno wrócą do tego, ponieważ akurat tak się zdarzyło, że Michał został właścicielem tego komputera i na pewno jeszcze będziemy mogli usłyszeć na jego temat. To jest o tyle ciekawe, że ja do tej pory słyszałem taką winię, że Samsung, Samsung, że to jest kiepska jakość i tak dalej, a o tutaj Michał mówi, że to jest jakby tak nietypowy dla tej firmy produkt, bo jest przyłożona większa jakość. Podobny troszeczkę jest do Airbuka firmy Apple. No, to jest górna poła, jeżeli chodzi o cenę. W każdym razie odcinek warty zdecydowanie wysłuchania. To nie będzie stracony czas, a można się dużo ciekawego dowiedzieć. Nawet jeżeli nie planujecie zakupu komputera, to czego w ogóle wymagać? Jak, jak oceniać, czy komputer jest fajny, czy komputer nie jest fajny? Zapoznajcie się, bo naprawdę warto. W dalszym ciągu jesteśmy co? 27 października. A co, co było następnego w naszym katalogu? Znaczy nie w dalszym ciągu, bo to już właśnie skaczemy do 27. Aha, no, rozpoczynamy 27 października. Mhm. Trzecie oko. Opowiadaj. No, tutaj wreszcie, słuchajcie, mamy okazję posłuchać no, już znanego Błażeja Grygiela z właśnie podcastu Audycja trzecie Oko, gdzie jest opowiadanie, to, co on już wcześniej wielokrotnie prosił, e, namawiał i swój, słuchaczy swojego podcastu do tego, żeby nadsyłali do niego teksty i właśnie tak się zdarzyło, że tutaj mam e, Błażej opowiada czy czyta opowiadanie jego znajomego, którego gdzieś tam poznał, o tych, o takich, wiesz, no, jak bym powiedzieć, no, no, co w domu może mówić, no, to taki, takie to opowiadanie, mie, mie generalnie, no i muzyka jeszcze jest w jego e, wykonaniu bardzo fajna, e, generalnie ja chciałem powiedzieć, że tu jest właśnie m, to, jeżeli ktoś ma, e, ja taki wysnuwam, e, bo opowiadanie jako opowiadanie, prawda, ale jeżeli ktoś ma mhm. jakiekolwiek teksty, a, które e, pisze na przykład do przysławowej szuflady, Albo na przykład myśli, że nikt nie byłby tym zainteresowany, naprawdę niech wyśle to do Błażeja. On to przeczyta, on ma doświadczenie, e, e, spróbuje to w jakiś sposób um, uzbroić w taką. ubrać w muzykę, tak. jakoś, jakiś nastrój. Tak. Mhm. I sami będziecie mogli posłuchać tego i zobaczycie, że to może się okazać naprawdę. Nam się wydaje, że to jest coś kiepskiego, ale to może się okazać m, strzał dziesiątkę. No może... Bardzo, no? Bardzo ciekawe. No to tyle. Masz rację. Zresztą w ogóle audycje Trzecie Oko są naprawdę fajne i na wysokim poziomie. Tutaj, jeśli tak się uśrednić do naszego katalogu, to to jest zdecydowanie też górna półka podcastów. Ja wszystkich odcinków słucham z przyjemnością. Bardzo mi się podoba. Dobrze. 27. Natomiast, natomiast 27 również ukazał się kolejny odcinek prostego podcastu który niestety można słuchać tylko ze strony i ja nie odsłuchałem tego odcinka A ja, Libertarianizm, tak. Korwin i Wolność a ja odsłuchałem tego odcinka i tutaj panowie zapowiadają, że będą robić y, p, taką trochę rewolucję e, w przyszłym roku y, wiesz, otwierają nowe radio internetowe i to mi troszeczkę ta sytuacja przypomina takie, wiesz co, takie troszeczkę rozdrobnienie e, pamiętam swego czasu w latach 90 Lewica, czyli SLD bardzo się cieszyła, ponieważ prawica była bardzo podzielona i przez to była skłócona ze sobą, natomiast SLD tworzyło taki monolit. I tutaj przez to, że on, on słucha radia na radia kontestacja. on słucha radia na fali, On, mam na myśli Wojtek, tłumaczy, co to jest, w poprzednim odcinku tłumaczył, co to jest demokracja, co tu jest złego kim jest Corwin Mikle, Mikke, kim jest, kto to jest libertarianizm, nawołuje nas do tego, abyśmy dawali dowolne dat dobrowolne datki na jego podcast, ale ja dałem mu w komentarzu, że ja mu nie dam żadnego dodatku, z tego względu, że on nawet nie potrafi stworzyć RSS-u, a o tym, żeśmy już mówili wielokrotnie, tak jak powiedziałeś, przykuwa nas do, do słuchania i to jest generalnie, to jest generalnie minus, Fajnie, że coś takiego otworzy, że stara się tłumaczyć, ale ja nie zgadzam się ze wszystkim, o czym on tam mówi. I to wszystko w tym w temacie. Ale no to się dużo powtarza z takich, wiesz, sloganów i takich generalnie takich m, informacji na temat libertarianizmu, Korwina mikke i tak dalej, że wszystko jest złe, że ZUS i tak dalej. Czyli to o tym wszystkim, o czym się mhm. możemy dowiedzieć z kondensacji, to wszystko. Ja ci, ja ci powiem, tak już abstrahując od tego odcinka i od tego podcastu, że ja ogólnie troszeczkę jestem zmęczony momentami tą polityką, która się sączy z, z każdego kąta, no nieraz to można by stwierdzić, że otworzysz lodówkę, a tam też ta wstrętna polityka i no, po prostu ja tych treści nie szukam, jakoś staram się je omijać. Także Wojtka, prosimy kolejny raz o RSS i pliki MP3 do pobrania, do posłuchania w drodze. I tak, no i dalej. tak jest, lecimy dalej. Tutaj mamy Błażeja Piepkę z podcastu tak. Forum Magazyn F1, gdzie rzuca nam garść informacji na temat y, wszystko związanych dookoła Formuły 1 kierowców, teamów, kto gdzie przechodzi, kto za co zapłacił, a komu za co mają zapłacić i różnych takich wiesz, nowinek y, Formuły 1. Mm. W sumie fajna jest, fajna jest no, formuła, można powiedzieć, z tego podcastu, bo to jest taki króciutki y, serwis, tak jak wiadomości sportowe, ale faktycznie, jeżeli ktoś interesuje się odrobinę formą 1, to tutaj mamy pełno takich szczegółów dosyć istotnych. I, i Zresztą autor, autor podcastu na stronie mówi, że tam interesuje się już ileś lat i to naprawdę widać. Ja się bardzo cieszę, Fajne. wiesz, to, to jest taka, wiesz, kolejna jaskółka, która jeszcze nie tworzy yy, wiosny, ale, ale ja się cieszę właśnie, że jest ta forma, wiesz co, bo on powiedzmy od prowadzenia strony i od jakiegoś tam blogowania przechodzi do podcastów i ja się bardzo cieszę. z tego. To jest właśnie, to jest takie, wiesz, przekazanie swojego hobby w formie in, wszystkim, którzy chcieliby tego słuchać, w formie podcastu. Tak, a jeżeli się interesujesz, masz coś do powiedzenia, to możesz pomóc w prowadzeniu tej, tej strony, tego podcastu, bo to kolega Wojtek zaprasza. Okej. Okay. Okej. Okay. Lecimy dalej Dyktafon 27 października również seriale sezonu 2012-2013. No i tutaj Sebastian raczy nas e, informacjami na temat czegoż to warto byłoby po, e, nie, pooglądać. Co, co tu warto byłoby pooglądać w tym roku, w tym sezonie. I przedstawia nam kilka nowości oraz kilka kontynuacji serialów, które już e, ludzie oglądający znają. No dla mnie to Sebastian jest specjalistą, takim, wiesz, zawodowcem. Jeżeli chodzi o te seriale, on to wszystko ogląda, o tym wszystkim opowiada. Tak, rozległa wiedza, wie kto z czym, gdzie, kto się powtarza, co z czego wynika i jakieś inspiracje, różne ciekawostki. A tutaj, no chociaż żeby wymienić parę, to tak jak tutaj w wypisie do odcinka mamy Sons of Anarchy, wiem, że on to ogląda mhm. namiętnie Dexter, Fringe, który też jest dosyć oglądalnym, jeden i drugi ten Uh, serial uh, 666 Park Avenue, Arrow, Last Resort i in, inne. No, wiesz, co z tego wszystkiego wymienia? Między innymi, też jeszcze tutaj akurat nie ma w wypisie, ale wymienia jeszcze uh, Homeland i ja powiem szczerze, że oglądam ten serial. Uh, no jest dosyć ciekawy. Ja oglądam go z tego względu, że lubię tego aktora, który gra główną rolę tego żołnierza, który był tam porwany, przetrzymywany. Okej, okay, czyli. czyli jeżeli coś tam, patrzysz telewizor, interesują Cię seriale, a, a, a chciałbyś coś y, świeżego, coś dowiedzieć się, szukasz jakiegoś ciekawego nowego serialu, to y, kolejnie, y, koniecznie odsyłamy Cię do tego odcinka, bo tutaj naprawdę rozległa wiedza i taka naprawdę dobrze podana, tak. Sebastian jest specjalistą. Tak, I, no, no i to wszystko na ten temat i przechodzimy teraz do ulubionego podcastu mojego współprowadzącego dzisiejszy przegląd, czyli Pawła bez kitu. odcinek Bardzo. 28 De Grengolada. Ja powiem szczerze, że przesłuchałem tego podcastu pod twoją namową, tak wypowiadałeś się w superlatywach ostatnio o po, po i do pierwszego przekleństwa ta. słuchałem, a potem wyłączyłem i to wszystko. Tam są jakieś nowi ludzie, mi się wydawało. Albo... Mhm. Nie są nowi ludzie, ale też powiem Ci, że odcinek bardzo słaby, zresztą otrzymał przy a, łapki w dół w naszym katalogu oh. i jeżeli panowie uważają, że wystarczy trochę poprzeklinać i już będzie fajnie, to trochę zdecydowanie za mało i to nie w tą stronę trzeba by iść. A, co ja mogę powiedzieć. No nie wiem, chłopcy, chodzicie do psychiatry? bo Momentami to naprawdę ciężko z Wami. Zmieńcie być. lekarza, bo Was oszukuje. No i to tyle. Tak. No, I pytanie na koniec, gdzie byli wtedy rodzice? One to Dobrze, no nie polecamy, wyjątkowo robimy focha, idziemy dalej. Tak. I tym razem mamy 20, dalszym ciągu 28 października, kazanie księdza Piotra. Z 28 października e, to jest XXX, niedziela zwykła. Ksiądz Piotr Pawluszkiewicz, tradycyjnie raczy nas garścią swojej interpretacji w kazaniu, swojej interpretacji tego, co, o czym czyta wcześniej w Biblii. Przekłada to na język, powiedzmy, współczesny, podpierając się przykładami z życia codziennego, co mówiąc szczerze, dobrze mu to wychodzi poza jednym wyjątkiem, akurat tego nie było w tym odcinku, ale poza jednym wyjątkiem, kiedy on każe nam uczciwie płacić podatki, a ja się z tym nie zgadzam. Ale generalnie bardzo fajne kazania, bardzo fajny temper głosu i fajnie to jest przestawiony. Dobrze, a jeżeli chodzi o fajny temper głosu, to w kolejnym w kolejnym Podcaście. odcinku podcastu Pihontarium Lifestyle to chyba nowy nowy tytuł, ale w sumie znany stary podcast. Marcin Czeczak opowiada nam, jak dodać swój podcast do iTunes. Informacja bardzo cenna, tym bardziej, że ilość tych urządzeń się mnoży na rynku i właściwie stamtąd większość ludzi słucha czy też odkrywa w ogóle podcasting. Przez firmę I Apple krok i przez iTunesa. I tutaj Marcin krok po kroku opowiada nam, jak swojego RSS-a dodać tak, żeby nasz podcast zawędrował do iTunes i robił tam też karierę, i tam, żebyśmy zdobywali słuchaczy. Informacje powiedziałbym, że dosyć cenne, fajnie podane, ładnie to jest nagrane, ładnie opowiedziane. Tak. Ja jestem na tak. Ja też, oczywiście, wprawdzie tu jest dwa do dwóch, ale to mi przypomina Marcina tego sprzed paru lat, kiedy on na przykład, wiesz, kiedy on miał na przykład iPhone'a, kiedy dostał, nie pamiętam jak to było, ale miał, był w posiadaniu Samsunga. Mówi, że jest zadowolony z tego Samsunga, ale po dwóch tygodniach mówi, że no fajny był ten telefon, ale jednak bardziej mi odpowiada ten software, który jest w iPhoneie. i to jest taki właśnie techniczny, fajny, może to jest, ktoś może uznać, wiesz, z młodych ludzi albo ludzi, którzy się na tym znają, że to tak troszeczkę łupal, to logicznie, ale coś tam, ale ja lubię, bo on przywiązuje, wiesz, uwagę, do szczegółów i to jest dla mnie bardzo fajne, to jest dla mnie plus, pozytyw tego, wiesz. No dobrze, jeżeli wiesz, jak to zrobić, to możesz powiedzieć, okej, okay, no fajnie, się, fajnie powiedziane, ale jeżeli nie wiesz, to to jest garść naprawdę ceny informacji. Tak. I tutaj zdecydowanie polecamy. Tak, tak. Okay, 28. Dalej. Zmiana klimatu. Tym razem mamy tutaj. Agnieszka Brodzi. Tak jest. Ale tu nie Agnieszka mówi w tym podcaście, tylko Paweł, Twoje imię, No faktycznie, no tak. <śmiech> Karpiowy. Opowiada o fajnych książkach, które można czytać na e-booku. Znaczy, nie, przepraszam, no. na Kindlu, tak? O książkach elektronicznych. Tak? O Kindlu, którego akurat a, a jeszcze. opowiadający Paweł ma, tak. na którym czyta. Mówi, że dobrze mu się czyta. Ale ty jesteś też Paweł, ale jeszcze go nie masz. Może już teraz na mam. gwiazdkę, tak? Mam już. Ty już mam, mam, masz, czytany. tak? bardzo hmm. fajnie się hmm. czyta. Oczywiście. No to właśnie, to proszę cię, powiedz mi, e, jesteś tak samo jak on, bo on jest w niebo wzięty prawie, że jakbym nawet. Wiesz co, ja powiem Ci tak, czytam mniej książek w porównaniu do mojej Agi, ale czyta się wygodnie, czyta się fajnie, Książki, kilka książek możesz zabrać ze sobą gdzieś, uh -huh. nie męczy się wzrok, uh -huh. jest to naprawdę odczucie takie, niektórzy mówią, a to nie to co papier, to nie to co książka, ale ja powiem Ci, że lubię, polubiałem i bardzo lubię czytać na Kindlu. No może ja w tym roku no dołączę Paweł... do, tej kieszeń, do tej kieszeni, do tej do trzutki i tutaj jest tak, bo tu jest tak Agnieszka i Paweł opowiada i ty teraz opowiadałeś o tym, jak twoja Agnieszka czyta więcej tak, tak. i tu jest taka sama sytuacja, a to przypadek. No i Paweł, Paweł Mateja również opowiada o tym, że można jego książkę zakupić w formie elektronicznej i też przeczytać sobie, także polecamy. Tak, super, ekstra, bardzo fajnie. To jest też po, podobnie jak podcast Marcina, a poprzedni ten, jak dodać, pod, jak dodać podcast do iTunes, tak samo tutaj mamy, no jak się zabrać za tą e-książkę i też taki naprawdę ten moment zleciał ten podcast, bardzo przyjemny, taki troszeczkę instruktażowy, troszeczkę zachęcający. Tak. Koniecznie posłuchajcie. I następny to jest 29 października. Agent Tomasz Barakudum Oba Mundi. Uh, no, A po, pierwsze, po pierwsze, agent Tomasz opowiada nam, że w ciągu tygodnia zebrał kasę w ilości potrzebnej na zakup nowego sprzętu, nowego komputera do studia. I również opowiada o tym. Że, to znaczy jest bardzo mile zaskoczony bardzo się cieszy, to był taki fajny, pozytywny krótki, powiesz ja już tak jak tu wcześniej mówiłeś, użyłeś tego zwrotu Paweł otwierasz lodówkę, a tam wylewa się polityka więc tutaj też taka sytuacja była ale ten odcinek ja naprawdę polecam każdemu nawet kto już ma powyżej dziurek w nosie polityki bo są naprawdę jakby on ja, ja zdaję sobie sprawę, że akurat moja opinia jest taka może troszeczkę jednostkowa ale gdyby jego agenty Tomasze były takie jak ten odcinek to naprawdę ja bym wszystkich słuchał, bo niektórych po prostu ja już później one były za długie, było tych informacji za dużo. Nawet pod koniec podcastu mm -hmm. ja zapominałem o tym, o czym on opowiadał, jakiego newsa podawał na początku. Tego po prostu było masakrycznie dużo. Natomiast tu jest bardzo fajnie i wiesz co, ja naprawdę byłem zdziwiony, bo tam akurat Ameryką troszeczkę się tam, no nie interesuje się generalnie, ale no, słyszę to, co mówią niektórzy komentatorzy i byłem, wiesz co, zdziwiony, że to taka sytuacja jest tutaj z tym Obamą. E, tym, że tutaj, wiesz, pani ślezińska Kara Tasińska, czy ktoś tam, wiesz, tutaj powiedział. Tam z, z platformu słowo. Tak, współ... tam wyciąga takie farmazony, jak to już coś palnie, tak, tak głupiego, że po prostu nie wiadomo skąd to wziął, to przyznaje świrusa tygodnia. A, a propos oznaczeń i wyróżnień, to właśnie ten, ten podcast Agent Tomasz otrzymał złoty medal chyba za u, prze, ubiegły miesiąc, jeżeli chodzi o najlepszy podcast Radia Kontestacja. Także to jest naprawdę wysokich lotów audycja i też zapoznajcie się ta audycja wyjątkowo ciekawa, też bardzo fajnie, żywo poprowadzona, w ogóle mi się nie dłużyła dobrze, to lecimy dalej tutaj mamy tydzień 43 ale to jest też to jakieś tak, karaoke, również, również kontestacja, poczekaj, poczekaj, A, poczekaj bo już mamy tak, wydanie główne sługo. sprawa tak absurdalna, o, że aż się wydarzyła. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, oczywiście, tutaj Bartek jest... Ślezak opowiada o taką, taką absurdalną sytuację. Ślazyk, ślazyk, Przepraszam, czekaj, bo się. przepraszam no. pana Bartka. Oczywiście, opowiada taką absurdalną sytuację i tutaj też również między innymi dzwoni ten mm, chłopak, który prowadzi, e, firma na emigracji prowadzi podcast też e, w kontestacji prod, podcast, audycję i tutaj on akurat się przestraszył i czmychnął powiedział, że nie będzie walczył, natomiast Bartek powiedział, że e, no to jest mm, to jest za, straszne, to nawet sędzia się wiesz, znaczy, obruszyła nad tą sytuacją. Generalnie sprawa polega na tym, że było, <śmiech> były zbierane wizytówki wszystkich uczestników, już tam zebrania, spotkania yy, i wylosowano dwie osoby, które miały, yy, nagrodą były... Bezpłatne konsultacje, tak. jakąś tak, tam rozmowę tak, o wartości tak. powiedzmy niematerialnej tak. albo też nieznanej. No i z tego rodzą się wszystkie problemy problemy Bartka. wiesz co, to jest, kurczę, no naprawdę książkę by można napisać w, w okowach, przedsiębiorca w okowach yy, biurokracji. I faktycznie, no, to się włos jeżdży na głowie. No wyobraź sobie, że na przykład jak my byśmy chcieli jakiś, zrobić sobie jakąś nagrodę w naszym podcaście, to też mogłoby to być nie do końca dobrze odebrane przez urzędników i na przykład moglibyśmy mieć Popocznie. problemy. Z, no i to, właśnie, to. nawet przedszkolanka, która robi konkurs i rozdaje cukierki w przedszkolu. To jest absurd, to, to już dochodzimy do takiego... Ale posłuchajcie, masakry. posłuchajcie, bo to jest to jest długa audycja, bo ona jest... Kurczę, nie pamiętam. Półtorej godziny ale... nawet, bo normalnie to godzinę trwa, ale ono, Hugo to przedłużył. Jest. Ale to każdy powinien się zapoznać, bo to jest wiedza bezcenna faktycznie. Uchroni Was to, informacja. tak, uchroni Was to przed kłopotami, bo tutaj rzeczywiście Bartek, Bartek może nawet, wiesz, to jest taka masakryczna sytuacja, bo on nawet może być, nie mo może nie być skazany, ale będzie miał wpis do akt, i to mu utrudni prowadzenie, wygrywanie konkursów, nawet nie będzie mógł stawać do różnych konkursów, do przetargów, ponieważ będzie miał karany przez tam urząd skarbowy czy jakiś tam inny. No to może nie zwracajmy tak do końca wszystkich szczegółów, zdecydowanie posłuchajcie, ale faktycznie no, o zgrozo, tylko tyle powiem na koniec. Dobra, 29. Przeskakujemy, przeskakujemy do Zen Twittera, pichontarium, pichontarium Lifestyle, znowu Marcin Czeczak. Tak, oczywiście. I tutaj Marcin I opowiada... Kolejny, o, fajny poradnik. Tak, opowiada o Twitterze, tylko on się troszeczkę zakręca, bo tak, z jednej strony mówi, że wypisuje się z tych różnych forów, tych różnych społecznościówek, a potem jeszcze, a później mówi, ale jednak jeszcze to, jeszcze to podtrzymam, jeszcze to prowadzę, jeszcze jestem na Google Plusie, czy coś tam, ale generalnie, wiesz, on tutaj pokazuje, jaka jest, on, pod, on mówi, że taka jest tendencja po prostu teraz, że zaczyna się to po prostu, wiesz, to jest męczące i ja się w stu procentach z nim zgadzam. Ale czy ty nie masz czy Ty nie masz właśnie dość, bo to jest takie są etapy. Przychodzisz, zachwycasz się, potem nudzisz się, odchodzisz, potem wracasz, może coś Cię interesuje, potem tym rzucasz, nie wiem. Tak. Ale, ale tutaj bardzo fajnie, bo może nie każdy jeszcze ogarnia Twittera, nie wie na czym polega. I tutaj no, tak w fajnych słowach po kolei jest wytłumaczony. Tak po co na ten Twitter, co to jest, tak. Że czym się różni od Facebooka, w czym jest lepszy. Jakie tam są zachowania tych, tych, tych różnych tweetowiczów, kogo warto obserwować, żeby ten cały nasz timeline był ciekawy. Wiesz co, to jest naprawdę wzorowy poradnik, jak sobie tego Twittera poustawiać, żeby z niego przyjemnie korzystać i, i żeby mieć fajne informacje. Bo, bo to jest taki naprawdę jeden wielki RSS, który jak sobie dobrze skonfigurujemy, to mamy... No, a wiesz, co, to no, a wiesz co ś... mi się jeszcze podoba mi się jeszcze podoba u, u Marcina podoba mi się to, że wiesz, on używa tych zwrotów anglojęzycznych i od, mhm. jakby od razu tłumaczy, co to znaczy na Polski, prawda? Ale tak jest to... używane po prostu, bo tak jest już. Z, z Angli, jak to powiedzieć z Anglicyzowany, czy jak to powiedzieć? Mhm. Może być. Ja bym się skłaniał nad jakimś tam typem tygodnia. Jeszcze będziemy o tym mówić mhm. na, na, na końcu, ale tutaj te dwa odcinki poradnikowe, no naprawdę mocne, mocne w tym tygodniu tak. i nacina. Polecamy. Tak, oczywiście. 29 okay. października, magazyn F1, czyli to samo. Garść y, informacji ze świata e, sportów motorowych i fajny przerywnik. Mm. No tu może nie będziemy się roz rozgadywać, o czym to jest, bo cztery minutki to każdy sobie może sam odsłuchać, ale polecamy, no, no tak jak w poprzednim odcinku mówiliśmy, bardzo mhm. fajny podcast. Natomiast z kolejnym podcastem ja miałem troszeczkę kłopot, bo tu jest tak e, odwołana tak. najbliższa audycja, Ja próbowałem to, a to tam nie było tego, czy tam był plik MP3? To jest tylko wpis, nie, nie, nie było audycji no to, lecimy to jest dalej, tylko wpis informacyjny. Mhm. Małe film idło 28, kumpel przy dupas. I tutaj Jasiek ze swoim gościem opowiadają o filmach tradycyjnie, troszeczkę o serialach i to wszystko w zasadzie, prawda, no, zachwycają się, troszeczkę psioczą, wiesz, no te tematy takie topowych obecnie filmów przez między nimi również też o jakichś tam, wiesz, około kosmicznych, fantazy i tak dalej. No to dla mnie to tyle. No, podcast jest o wiele dłuższy, ale podobnie jak tutaj poprzedni, poprzedni, poprzedni podcast był ze świata F1, tak tutaj mamy wiadomości, garść świadomości i ich opinii, ocen ze świata filmowego. Z tym, że jedną rzeczą się nie zgodzę, jedną rzeczą się nie zgodzę, wiesz, oni tam mówią, że a, ten film, on mówi, a, już oglądałem bardzo dawno. A on się pyta, a kiedy? A, jakieś pół roku temu. Ja się w 100% nie zgadzam. Pół roku temu to nie jest wcale dawno, dawno zależy ile się filmów ogląda, no, może to było dawno, dawno 300 filmów temu dla mnie to, prawda. to też prawda, tak, masz rację. No, także każdy ma inne, inne odniesienie. Ja powiem Ci, ty, lubię małego filmiku posłuchać, jeżeli jestem gdzieś w drodze, to sobie zawsze puszczę, wiem, że tam ta godzinka czy 40 minut to jest garść fajnych informacji, jaki aktor fajny grał tutaj, w tym filmie, możecie go zobaczyć tu i tam, takie powiązanie faktów, dużo informacji takich, wiesz, okołoplanowych, jak lubicie filmy, to, to, to jest coś dla Was i polecamy Dobrze. gorąco. I teraz tak, następny a następny to jest też chyba tylko wpis, bo nie mogłem znaleźć pliku MP3. Wiesz co, spektrum rozwoju też też nie, nie, nie wiem, chyba, chyba tak, nic tutaj nie słuchałem, także nie powiem Ci. Mm -hmm. Także pomijemy spektrum rozwoju, wydaje mi się, że to tylko wpis. I teraz y, wielka premiera. Ta 29. ukazał się podcast Anusz Widelec e, Karkówka. Tylko teraz, czy Karkówka się pisze przez C, czy przez K, tego jeszcze nie wiemy. To, to o tym się może dowiecie, może nie po prowansalsku. I tu akurat w tym podcaście, który prowadzi Paweł i Jacek, e, panowie goszczą e, kolejnego Jacka, Velblache, znanego mm, słuchacza Radia Kontestacji, Radia Na Fali kiedyś, podobno który ma rozległą wiedzę polityczno-gospodarczą i tutaj się dowiadujemy również, że ma również wiedzę kulinarną i tutaj opowiada nam to już będzie chyba druga jego wizyta w tym podcaście chyba, nie? Tak, tak, dalsza część rozmowy niezwykle ciekawa, jak to ta fast foody robią nas w Bola jak można kobietę oczarować jakimś tam posiłkiem i tak dalej, i tak dalej, posłuchajcie, jeżeli lubicie o kuchni posłuchać, bo warto posłuchać tego, co Blacha ma do powiedzenia. Okej, okay, lecimy dalej. Dobrze, Tyflo Podcast w Radiu N to kolejny podcast 29 października. Gry dla niewidomych. No tutaj powiem Ci, że byłem dosyć zaskoczony, bo Michał Dziwisz rozmawiał z Tomkiem Kowalikiem i Tomkiem Tworkiem na temat, w to gry się zagrywają, e, które im się podobają, jakie są gry dla niewidomych. Wiesz co, byłem w szoku, że oni latają na jakichś tam symulatorach lotów i sobie wymieniają opinie, grają sobie w... Wiesz, przez sieć normalnie, we dwóch, w trzech? Fajne odcinek. A ja chciałem powiedzieć, że jestem zdruzgotany, bo ja pamiętam e, ten te flopodcast e, gości, tych, którzy byli chyba rok temu, czy pół roku temu na początku tego projektu, o którym oni mówią, gdzie byli mm. zafascynowani. Ja byłem wtedy zauroczony tym, że może być jakaś gra, powiedzmy taka gra audiobook dla osób niewidomych i niedowidzących, a tu się okazuje, że sprawa poszła o kasę. I prawdopodobnie tego projektu nie będzie, panowie jeszcze nie zasypują gruszek w popiele, będą walczyć o to, żeby to się ukazało ja chętnie. Tak, jeden z kolegów chce przejąć ten projekt i go rozwijać, no, zobaczymy, jak, jak mu się jak mu powiedzie. Powiem Ci szczerze, że ja akurat nie jestem graczem, ja zatrzymałem się wiesz, na e, Colin Macre 4 i Call of Duty e, czy Medal of Honor pierwszą edycję ale wiesz co, od, e, gdyby się to ukazało, to ja chętnie w tą, w tą grę zagram. Bardzo dobry i techniczny podcast, bardzo ciekawe informacje. E, trzymam Panowie kciuki za Was. Gratuluję. Podcast godny polecenia. Ja również polecam i skaczemy dalej do dziwnych informacji. Maurycy, Hawranek i Velios. Kolejny odcinek dziwnych informacji. No i znowu niestety tylko ze strony Pana Wynosru, ojciec, z tym prosimy Was. Króciutki podcast, ja. krótkie informacje. Jak to w kraju mało, to karka dostała oznaczenie, tak? jakiś tam metal. Tak. E, wiesz co? I również o tym, jak się, jak się kroi krople wody. Ja próbowałem, ale doszedłem tylko do momentu, jak, się przy, jak przywiązywać krople wody do, do powierzchni drutem i poległym, bo mi się kropla rozlała. Masz za, masz za słaby sprzęt, tak. masz odpowiednie narzędzia. Tak. Okej, okay. Mała Wielka Firma, kolejny podcast, tym razem już z 30 października, gdzie Paweł Tkaczyk, Marek Jankowski, Mówią nam o tym, czegoż to nie mówią nam nasi klienci. Czego nie mówią ci klienci? To jest Z pięciu osób poleca, ja też bardzo polecam. I tutaj no, Paweł Kaczek jako w ogóle specjalista od wizerunku, od, od, od, od, od brandu firmy. Porad dla, porad dla firm, dla, dla, właśnie dla, dla marek. Opowiada, jak to zrobić, żeby klient, jeżeli jest zadowolony, to żeby nam powiedział, jak jest niezadowolony, to żeby też nam powiedział, jak tutaj z klienta informację zwrotną pozyskiwać, bo po to, że sobie on pójdzie, to jeszcze nic. To, że on się obrazi, to też jeszcze nic. Ale niech on nam powie, dlaczego. I, I, i to nie jest wcale taka prosta sprawa. To to, żeby, żeby właśnie żeby podciągnąć jakość i, i pójść z biznesem do przodu. Tak. Wiecie co, no, to są tak cenne rady, że Warto tego posłuchać, nawet jako klient też możecie posłuchać, bo za takie informacje, które są w tych podcastach, to normalnie na szkoleniach to się płaci po paręset złotych za dniówkę. Bardzo fajny podcast. Tak, ja też szczerze polecam. Miałem okazję rozmawiać z panem Markiem a osobiście. Panowie, wszystko potwierdzą to, co Paweł mówi, więc nie będę się powtarzał. Również podcast godny polecenia. 30 października znowu Marcin Czeczak czyli pichąt, Pichontarium Lifestyle. Popatrz trzeci odcinek, jak się nam Marcin tutaj rozszalał. Kupił nowe mikrofony i teraz... Mm -hmm. Trzaska na tym odcinku. Tak. I tutaj opowiada o tym, jak się, jakie ma odczucia przebywając w tym domu, w którym aktualnie mieszka, z którego się będzie prawdopodobnie wyprowadzał i co o tym sądzi. Tak, bo wynajmuje dom, a teraz będzie wynajmował mieszkanie i będzie... Dzień dobry, nazywam się Pichot, mieszkam w mieszkaniu. No może coś tym, może coś tym jest, wiesz co? Coś tym jest, wiesz co? Moi znajomi wynajmowali też mieszkanie w bloku i to było na parterze bloku dziesięciopiętrowym, który był przysłonięty drugim bloku, blokiem dziesięciopiętrowym i zawsze mieli zimno w tym, bloku, w tym mieszkaniu, było tam ciemno jakoś tak, kurczę, po pół roku uciekali stamtąd i faktycznie atmosfera była taka w ogóle nieradosna. Ja Ci powiem, że... Tutaj Marcin mówi... Mhm, proszę mów, kontynuuj. No. no i tutaj Marcin mówi, no, czy... Na ten temat czy faktycznie aura, atmosfera, otoczenie tego domu może na nas jakoś wpływać i, i ewentualnie jeżeli wpływa na nas negatywnie, to co z tym zrobić. I to jest bardzo fajna bardzo fajne przejście, bo w tym momencie przechodzimy do następnego podcastu, którym jest Masa kultury. Michał mm. Kowal i Szymon Adamus z podcastu masa kultury zaginęli w Halloween. No i tam jest jeszcze gość. Gościem jest... Poczekaj, kto jest gościem? Gościem jest znany głos z podcastu... E, czekaj. O cholera. Z jakiegoś filmowego podcastu. Tak, no... E, sklepik z horrorami. Małe filmidło. Albo... O, Sklepik z horrorami. Tak, prostu, tak, tak oczywiście. Tak, tak, tak, tak. Piękna opowieść, piękne spotkanie i to jest, proszę pana, mój horror na żywo. typ tygodnia. Naprawdę składnie, fajnie, z odpowiednią jakością i ja się i ucieszyłem, że usłyszałem Jacka, mojego imiennika, bo mhm. chcesz, z horrorami przestawał nadawać i... Bo Jacek się żali, że jego partner coś nie domaga, nie wiem, czy on gdzieś tam po szpitalach jakiś się nie błąka, czy po prostu nie ma czasu, No i... w każdym razie audycja świetna. Tak, świetna super, audycja. naprawdę bardzo fajna, masa kultury, naprawdę godna, do, godna polecenia. I naprawdę, tak opowiedziane, tutaj wiesz, jeden z tych y, współprowadzących naprawdę boi się, opowiada o swoich wrażeniach. Także tu są takie informacje cenne dla tych, którzy chcieliby się trochę pobać, ale czasami na przykład y, boją się oglądać pewnych y, horrorów, które są zbyt straszne, żeby ich nie męczyły, prawda? No i to wszystko. Mhm. No, za... Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. skaczemy do Adama Trindowskiego, 31 październik, podcast Dreszcze. Taki. Odcinek czwarty. Efekt gracza. No i co byś tutaj powiedział? Ja bym powiedział tak, że to jest tradycyjnie tutaj. Adam męczy. Męczy się, rzeka, że żyje, tak. Męczy się, że żyje. Co może robić, jak żona ogląda serial, a dzieci śpią? Postanawia nagrywać, no i bardzo dobrze. Ja w dalszym ciągu czekam, aż on zacznie opowiadać o tym, co on robi w pracy, bo moim zdaniem to jest naprawdę ciekawe, ale on tego jeszcze nie wie, bo on o tym nie chce opowiadać. Wraca. W każdym razie na jesienne wieczory po, poleca po, po leca grę Mass Effect tak. i to pierwszą część, bo jego zdaniem jest najbardziej kultowa, ma najlepszą muzykę No i opowiada jak to tam spędza miło. No i ma kłopoty z samochodem. Przed ekranem swojego komputera i ma kłopoty z samochodem z DPF-em. Tak. Czy ty nie wiedziałeś Adam, że nie kupuje się samochodu z DPF-em? Dlaczego? Dlatego, no, że to sama kłopoty. Nie ma, kłopoty już poz... Słuchaj, w Poznaniu robią za naprawdę 1 dziesiątą ceny fabrycznej w Poznaniu Pan robi takie filterki ja i plan. możesz zamówić i wymienić. Poza tym oczywiście polscy e, fachmani doszli do tego, jak można to ominąć i e, usunąć i założyć jakiegoś oszukiwacza komputera i mieć święty spokój, ale... Nie, zgadza się, ale słuchaj, jeżeli ktoś jeździ tylko i wyłącznie po mieście, to po co mu diesel? kupić sobie samochód prosty, benzynowy i mieć to wszystko Tak, zgadzi? masz rację, super okay. tak, się zgadza. Sześć osób poleca Adama, ja polecam Adama też, bo w ogóle jego odcinki to jest taki klimat, ta muzyczka, te takie narzekania, ale to jest urocze i warto tak, tak, sobie Tak, to muzyczka, chodź, jest, to muzyczka jest naprawdę very well. Pierwsza klasa. I tak? następnym podcastem będzie podcast jego brata. Mhm. E, tym razem. Wiesz co, mi się nie udało tego odsłuchać, bo nie chciał mi się pobrać, nie wiem dlaczego. A, no może coś tam pogrzebał, pokręcił, albo wrzucił go i wyjął, nie mam pojęcia. No w każdym razie jest tutaj e, tematyka Halloweenowa, historii. Czyli tak, Ruszaj się Bruno, Arek Trędowski, odcinek 20, Dyniowe, Głowy. Tak, opowiada skąd to się wzięło, kto na to wpadł, e, nie zgodzę się z pewną rzeczą, bo on tam mówi o tych, taki wie, że to są takie pogańskie wierzenia i między innymi również wymienia świętego Mikołaja. Mi się wydawało, że święty Mikołaj to był biskup katolicki, który rozdawał tam na święta Bożego Narodzenia różne rzeczy i tak powstała ta historyjka. Także z tym bym się akurat nie zgodził, ale no wszystkie takie ciekawe informacje związane z Halloweenowym świętem ludzi, którzy chcą się troszeczkę popać. Nie akurat to nie za bardzo, ale jak to, jak to lubi, no to już. Arek ma, ma gadane, podobnie jak go i Fajnie się generalnie słucha jego odcinków. Tak? Mhm. Ja postaram się może ze strony, jak będę miał chwilkę odsłuchać sobie, bo wiem, że on fajnie, tak taki rys historyczny. Tak, tak, to się, tak. się opowiada, to tak mhm. ładnie, jest to przygotowane, tak. ładnie podane. Oczywiście, zgadza się. O tym Dobrze, jest bardzo I dobrze. To. I następny podcast lecimy. Następnym podcastem jest inny koncept. Mhm. Inny koncert, Paweł Duraj. Karol A, i, tutaj I tak. Praga. No proszę chcesz powiedzieć? Powiedz. Bardzo fajny odcinek, godny polecenia. Bardzo fajny e, Historia. Gościem. Naprawdę bardzo, bardzo fajna historia gościa, który postanowił pojechać na koncert, y, który, zespołu, który akurat w Polsce się jakoś nie jakoś tak, że on się nie dostał. Czy zespół zespół tetkendens. Te, tak. W ogóle bardzo fajna muzyka, którą bardzo lubię. Tak. I tutaj właśnie Karol opowiada, że chciał się na początku dostać na koncert. Potem znalazł jakąś koleżankę przez internet, z którą mógł pojechać. I potem całe perypetie to wszystko jest. Fabuła jest, powiem Ci, jak na dobre opowiadanie albo dobry film, bo to wszystko się zmienia. A na końcu jest jeszcze inaczej z rotacji. Ciekawe, tak, bardzo tak, fajne. Tak, tak, tak, tak, oczywiście. To jest, bardzo, to jest scenariusz na taki krótki, półtorej godziny film młodzieżowy o historii chłopaka, tak. który chciał pojechać na koncert jest chłopak, jest dziewczyna, jest koncert jest autostop, no polecamy, polecamy naprawdę, polecamy. bardzo, bardzo fajny yy, gratuluję kolejnemu Te Pawły to mają wieś, melodię do dobrych podcastów naprawdę bardzo fajna sprawa i słuchaj, zgadnij kto? Pichon. Marcin Czerczak z <laughs> Pichon. Pichont Pichontarium Lifestyle Pichon, podcaster, minimalista to już na, naprawdę jest produkcja w tym tygodniu i teraz co? O czym nam tutaj mówi pichot? O czym mówi? O tym, że co byś zrobił, gdybyś miał pojechać na bezludną wyspę i mógłbyś wziąć tylko parę rzeczy? Mhm. I e, co by to było, prawda? Czyli tam jakiś, powiedzmy, tam rekorder, jeden, jeden mikrofon, e, czy coś w tym stylu. O tym, że się pozbywa rzeczy, że jest ich za dużo i tutaj jest jeszcze we wpisie jest ciekawa rzecz ja tego nie usłyszałem ciekawa rzecz, ja w ogóle tego w ogóle nie ja mam nadzieję, że on o tym opowie w kolejnym odcinku bo tu jest taka sytuacja, że w tym odcinku utwór muzyczny wykorzystany w tym odcinku to skrbeat w cudzysłowie czyli tam jakiś utwór chyba, czy coś wykonawcy jetpacks na licencji attribution attribution trochę like no Właśnie, 3-0. nie mam pojęcia, co to jest. No, to musisz podsłuchać o licencjach. Było już parę tu i tam. Było o tym, mowa, tak? A może tak? i pichot nam opowie. Generalnie, powiem Ci tak, no, taki trend, żeby mieć jak najmniej rzeczy, o które się troszczysz, jest bardzo dobry, bo wtedy masz mniej zajęcia. Po prostu nie musisz o to wszystko dbać, chodzić, sprzątać, omijać. I... tak wszystko po prostu. To jest, dobre, to jest dobre przemyślenie. Zastanówcie się, czy nie macie w życiu za dużo rzeczy. Ja lubię minimalizm i tutaj akurat no, mi się podoba. Tak, ja też jestem za tym. My mamy taką zasadę, że pewne rzeczy, które leżą, do których się nie wraca i któryś po raz kolejny ściera się kurz, wynosimy na strych. Jeżeli po roku czasu do tej rzeczy nie wracamy albo nie myślimy, że nam ona jest potrzebna, robimy selekcję i z tych rzeczy, powiedzmy, zostawiamy kilka, a resztę wszystko wyrzucamy, oddajemy na, oddajemy na recykling, czy, czy, czy utylizujemy to, czy wyrzucamy na śmietnik. I do tych następnych... Można się też podzielić, wiesz, w pracy, czy tam gdzieś w rodzinie, czy też w, wiem, w bloku, też u nas jest na przykład coś takiego fajnego w klatce. Ja jeżeli chodzi o ciuchy, to za ja, Jeżeli chodzi o ciuchy, to jak jadę, lecę do Polski albo jadę samochodem, to zaworze u nas tam koło domu jest taki dom prowadzony przez siostry, zakonnice, dom dzieci takich z jakimś tam zespołem dawna, czy jakimiś innymi uszkodzeniami i tam po prostu zaworzę te rzeczy. No dobrze, więc, więc my też mamy obok siebie dom dziecka, któremu pomagamy, dajemy tam buty, zabawki, różne rzeczy, a oprócz tego, mówię, u nas w bloku jest w klatce taka giełda, jeżeli przeczytasz pracę albo książkę, zostawiasz ją przy wejściu na, na takim dużym kaloryferze i każdy zainteresowany sobie może wziąć, może coś tam zostawić i jest taka fajna, wiesz, wymiana, wszyscy z tego korzystają i wszyscy się bardzo cieszą. Dobra, ale to już był trochę taki off topic z naszej strony, czyli mówicie o od tematu głównego, jaki jest przegląd. Prze o, to na najsmaczniejszy podcast w sieci. 31 października 2012 roku autor Przemek Szczepaniuk z podcastu Brak sygnału przez tytuł odcinka Przez Azję w 6 miesięcy Gościem jego jest na styl podnośnika, podróżnik, taki wiesz, niespokojna dusza, człowiek, który chciał zobaczyć wiele rzeczy i, i zobaczył je narażając się... To udało, tak. no, Ma Marcin opowiada o tym, jak to zbudzone, trudnościami życia, życia codziennego i monotonią, postanowił sobie któregoś dnia, że popodróżuje trochę po świecie. Jak pomyślał, tak zrobił. Kupił motocykl i tym motocyklem przejechał. Przez kawałek Europy, przez Azję, a też był u podnóża Montewarestu. Niesamowita historia. 6 miesięcy podróży. Bardzo to fajnie jest opowiedziane, bardzo fajnie jest to podane. Są informacje o stronach internetowych, jakie prowadzi właśnie Marcin ze swoim kolegą podróżnikiem, gdzie na zdjęcia, są filmy na YouTube Bardzo fajne. Polecam. Okej. Okay. No wszystko. Lecimy dalej. To by się, to by się podobało? E, tak, tak, tak. Ja już wiem, dlaczego. Ja już wiem, wiesz, upewniłem się w tym, że nie lubię, wiesz, dla mnie wschód to jest po prostu taka... Ja tam nie chcę jechać, ja czuję jakiś respekt, czuję jakiś strach, na pewno tam nie pojadę i dzięki temu podcastowi wiem, dlaczego tam nie pojadą. Opowiada o tym między innymi, jak został napadnięty, wiesz tam, walka z nożem czy coś na stylu, to są zdecydowanie nie moje klimaty i tam nie będę jechał, ale no bardzo fajny podcast. No to jest, wiesz, generalnie, tak naprawdę, mówiąc szczerze, to tego pana trzeba by wziąć na drugą część, zaprosić i on naprawdę ma jeszcze garść ciekawych informacji dla ludzi, którzy chcą się wybrać w tamte rejony, albo dla podróżników, coś takiego jak Trawer prawda? C Cenne tak informacje, których możemy się nie dowiedzieć, jeżeli planujemy jakąś wycieczkę z jakiejś tam książki, coś w sensie. No odcinek bardzo mocny, także też jeden z pretendentów do tego tygodnia. Zresztą przemek też bardzo fajnie. Powiem ci, że lubię te podcasty i bardzo jest to miłe odbiorze. Ok, skaczemy dalej. 21 października Michał Kochnik z podcastu Dziennik Pokładowy. Ja ci powiem szczerze, że ja akurat tego słuchałem podcastu, jak coś, inne, coś robiłem innego, także byłem troszeczkę rozkojarzony. Mm. On tu opowiada bardzo ciekawie, pod koniec bardzo za, mnie zaciekawy, więc ja wrócę do tego podcastu. Opowiada o filmie i o takich Proszę Film Doni Darko, nie przeglądałeś, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy film obejrzyj, to jest klasy sama w sobie. No widzisz, science fiction. Obejrze i podziękuję mu w komentarzu. Yy, bardzo fajny głos, stonowany, yy, ciekawe, zwięzłe informacje. No, jak tak dalej pójdzie, to będzie w kolejny, kolejnym przeglądzie, na pewno tego tygodniach, bo no, fajnie opowiadam, to, to mi się podobało. Ale na pewno wrócę do tego podcastu, tak podcastu. Wrócę do tego podcastu. Polecam. tak polecam. Tak Papa Cafe autobusowe i też 31 października. Wiesz co, no ja tu byłem zaskoczony paroma informacjami. Ja byłem zaskoczony, że, że... Papa Cafe potrafi obierać marchewkę. <laughs> Papa Cafe to wiesz, nie jest mocna. Słuchaj, ciekawa sprawa, że autobus, kurczę, do Warszawy kosztuje 16 zł. możesz tam wypić kawę i zjeść dwa ciastka. Jeszcze masz darmowe Wi-Fi, a oprócz tego jedziesz, no wyobraź sobie, który żyć nie umierać. Na no pewnie jest, super. I właśnie Łukasz z tego korzysta. Opowiada jak, jak tutaj poruszać się fajnie, sprytnie, tanie i wygodnie w Polskę. Opowiada, no, że te tanie linie kolejowe, pied... co tym to co, TLK to, to nie jest tanie, tylko twoje linie kolejowe i wcale nie jest to tanie ani wygodne do końca do końca. A oprócz tego opowiada nam no troszeczkę na, na temat właśnie Halloween, co on myśli o tym święcie. I co w ogóle o niego słychać? Super, ale to, ale co to? Znaczy on mówi skąd. Jakiej relacji to był autobus? Bo ja zapomniałem. No Łukasz powiada, że był tutaj właśnie w, w swoich Tak, ja wiem, i... było u rodziców, to pamiętam, ale. No, tak, tak. Gdzie on jechał tym autobusem, bo zapomniałem? Do Torunia. Do Torunia, a do ojca. Okej, okay, do ojca prowadzącego. Rozumiem. Aha nie, bo nie wiem jaki jest jego związek z Toruniem dlatego się ciebie zapytałem, ale okej, okay, dobra no bardzo fajnie no jak to wszystkie stare pierniki to to, to papa się, to Łukasz się tak szybko druga. Łukasz się tak szybko starzeje o cholera, Tam życie mu daje po, po rajtach, jak on tak szybko leci no ja pamiętam go takiego rubasznego grubaska wesołego a ty mówisz, że on już tutaj się robi suchy piernik no to rzeczywiście zaczyna przyspieszył, nie, jego życie przyspieszyło Dobra. Teraz, e, teraz, to tak. już, teraz już żeśmy trochę przegięli, bo żeśmy <laughs> zaczęli opowiadać w jakieś jakieś Androny, ale odcinek fajny, posłuchajcie sobie, no i ciepły, radiowy głos. głos. Oczywiście, tego mu nikt nie zabierze. Kolejnym podcastem z 31. października jest podcast K.P., w 18 czyli karpiowy przegląd końca świata. I tutaj mamy fajną mieszankę, bo tym razem już usłyszeliśmy Agnieszkę, a Agnieszkę wtóruje Hubert. Towarzyszy Mando, tak? Tak, tak. No i to jest generalnie przygotowanie do końca świata. I wiadomo, kto, jeżeli zombie wyjdą z cmentarzy, to wiadomo, kto przeżyje czy znaczy, tu w ogóle Agnieszka opowiada, że tłumaczy książkę, która ma się ukazać. Łukasz w sumie nawet zrobił dżingla jakiegoś do, do, do promocji tej książki. Opowiadają o tym, że nie są w sumie związani z wydawcą za bardzo, jakoś tam ani kontraktem, ani, ani jakoś tam specjalnie w ten sposób. Natomiast mówią o tym, że ta książka dlaczego jest polecana, o tym, że jest fajna, dlaczego jest fajna o tym, że nawet ta książka ma swoje alternatywne zakończenie, także bardzo fajny, ciekawy podcast i powiem Ci, że zachęcił mnie do poszukania tej książki, jak już będzie. Nie wiem, czy sobie nie przeczytam. No ja na pewno przeczytam książkę Atlas Zbuntowanych, ale może jak wystarczy czasu do tej książki wrócę, to jest kolejny bardzo mocny kandydat do typu tygodnia, podcast do polecenia i to tyle, pozdrawiamy. 31 października, Tyflo Podcast i tym razem mamy kolejnego kolejny kolejną maszynkę, kolejny komputer, kolejnego tym razem Ultrabooka, Ultrabooka firmy Toshiba no i podobnie, Piotr Witek opowiada też bardzo ciekawie, tak samo jak tamten Michał no mówię dlatego dlaczego na przykład taki komputer jest wygodny, że można nie brać ładowarki cały dzień na przykład gdzieś tam sobie z nim przebywać, notować, że faktycznie jeżeli zamkniesz obudowę, to się usypia natychmiast i te 8-9 godzin może Ci służyć. Wypowiada jakieś to porty, no i w ogóle dlaczego ten komputer, jego zdaniem jest wygodny i że odkąd go ma, to jego stary leży i czeka jako zapasowy gdzieś w szufladzie. Tak jest. Na okazję, gdyby ten się zepsuł, a tak to w ogóle go nie wyciąga. O, tak jest, zgadza się w 100%. No, zawsze, Typklo Podcast, zawsze bardzo często jest bardzo dobrym podcastem. Um, dalej lecimy 31 października z kwary, z podcastu bez nazwy. Odcinek 122, trudno uwierzyć trudno wierzyć w ludzi. E, tutaj jest kłopot, wiesz co, ja już słyszałem podobne kłopoty właśnie e, pana trendowskiego z operatorem e, komórkowym i tutaj tym razem z e, kwar, czyli Maciej. Maciej opowiada, jak to, jak to trzeba czytać drobny druczek i no tego też można dać się zrobić bola mimo zapewnień sprzedawcy, który patrzy w żywe oczy i mówi ci, że jest tak, a jest może na końca tak tylko mówi. ja ci powiem szczerze, że ona powiedziała prawdę, bo ona mu powiedziała w żywe oczy nie będzie pan płacił za żadne połączenie z telefonem komórkowym w kraju i powiedziała prawdę no dobrze, a Maciej się zastanawia a poczta to jest gdzie? Poza krajem? no tak, tak on się zastanawia, więc tutaj bo możemy to to też to... jest numer w kraju Wiesz co, hmm, powiem ci tak, no jest jeszcze alternatywa, żeby nie wchodzić w te abonamenty, można mieć telefon na kartę na przykład i mieć w nosie to wszystko. Ale akcje. poczekaj, poczekaj, okej, okay, no, dobra, ale jakbyś miał bony. telefon na kartę to wtedy za pocztę nie będziesz płacił? No hmm, nie, to zależy Chyba? od operatora. Dobra, ale to już nie, nie wchodźmy w te tematy. Lećmy dalej. Aha, bo ja mu polecam, żeby sobie. Dalej, ale, żeby sobie ale, chleb. No, ale to jest jeszcze, druga, jest jeszcze druga część tej historii co tam jeszcze Maciej opowiadał no, że ludzie, jak jest jeden dzień wolnego w to, stopce, mówię właśnie, no, to... to wszyscy rzucają się i wynoszą cały sklep żeby mieć jedzenie w domu bo przecież jeden dzień jak będzie sklep nieczynny toż to jest katastrofa. No, i tak jest co roku to powiedziałem żeby sobie upiec chleb no. Maciek stwierdził że zadzwoni sobie po pizzę co kraj, to obyczaj. Okej. Okay. Posłuchajcie skwary. Następnym podcastem. głos w twoich słuchawkach. Ile lecimy dalej. Tak, tym podcastem, również czyli do 1 października jest barman z podcastu Barcalora Karola, Karola. Tym razem 23. Studio przy zasiekach. Opowiada nam historię mhm. o mm, budowie... historii muru berlińskiego. I jego zburzeniu. Słuchaj. Kurczę, dla mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny kawał historii, bardzo fajnie opowiedziany, zebrany w jednym miejscu i powiem Ci, że to jest chyba najlepszy odcinek Barmana od, kurczę, od dawien dawien dawna. Warto było zaczekać te 23 odcinki, żeby doczekać się tego. Bardzo jestem zachwycony i jeżeli będzie można, to ja bym tutaj zdecydowanie dał typ tygodnia konieczna do wysłuchania historia kto, kiedy, dlaczego ustanowił ten mur jak to wyglądało jak pracowali ludzie z jednej, z drugiej strony muru przede wszystkim jak Niemcy chcieli migrować z jednej strony muru na drugą, rozstania, historie rodzinne jakieś niesamowite maszyny, podkopy po prostu wcina w fotel siadasz, słuchasz i o niczym nie myślisz tylko się po prostu wchodzisz w tą historię. Niesamowity odcinek, bardzo fajny. Oczywiście, że tak. To jest odcinek, wiesz, to jest przykład tego, bo o tych wszystkich wiadomościach możesz sobie przeczytać w internecie, ale to jest przykład tego, że można zrobić bardzo fajny podcast, bawiąc się, po pierwsze i mówiąc o tych e, informacjach, po drugie, dokładając e, jakieś sample e, z jakiegoś takiego radia, e, plus muzyka i stworzyć naprawdę bardzo fajne dzieło. I ten podcast jest dowodem... Zapachniało no, Kamaszem, wiesz? To było coś takiego, jak Kamasz tam robił o tym pomniku Stalina, pamiętasz? A, tak, No, to naprawdę równa pół półka. Bardzo polecam ten podcast. Okay. Dalej, następnym podcastem jest również bardzo fajny podcast Radio SK. Wprawdzie to nie był tam piątek, ale on przyspieszał z tego względu, że było święto Halloween. I to jest też kolejny bardzo mocny również kandydat na podcast tygodnia, bo tutaj skóra daje u ust swojej, swojej twórczości takiej, ja bym aktorstwa tak. takiego, wiesz, Pro, naprawdę. Prośba jest, żeby słuchać w tak i Ci, że no rewelacyjnie jest to zrobione, bardzo fajnie takie w mają taki tryk do, do robienia takich słuchowisk i, i akurat w sam raz na taką okazję, to jest bardzo uh -huh. świetne uh -huh. Bardzo dobry podcast, gorące polecenia. Następny podcast już jest z 1 listopada, tym, marzem, tym razem trzotka z subiektywnego podcastu sportowego rozwodzi się na tematy, tym razem mało mało sportowe. Omawiają wybór prezesa PZPN-u, jego zastępców, trenerów, kto ma, kto kupuje, kogo stać, kupuje koszulki czy buty dla młodych kandydatów na przyszłych piszczków i innych piłkarzy. No generalnie bardzo dwie godziny radosnego opowiadania. Ja bym nawet nie powiedział, że to było jakieś tam pieprzenie, to było jest rap, rap, radosne opowiadanie o świecie wokół e, sportowym. Naprawdę. E. No, jak zwykle myślę, że można polecić, bo tak jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy, to nie jest tylko i wyłącznie o sporcie, tak. o to, to jest naprawdę jeden wielki ciekawy felieton i... Tam jest masa informacji, masa duchcipu. Tak, i nawet bardzo, tak, bardzo, bardzo, bardzo tak. gorąco. Nawet tam jest wiesz, odwołanie do e, znanego czołgu, który zdobył, który wygrał światowej e, Rudego 102. I że taki czołg naprawdę okay. był. Ok. Skracamy, bo już mamy prawie godzinę na zegarze. W jasku, czy ty dłubiesz w nosie? E, oczywiście, jak każdy rasowy Polak dłubie w nosie. <śmiech> Ale nie damy tego poznać po sobie, dlatego nikt nie wie, że. Nie, nie dogonimy nigdy Holendrów. Tak, tak jest, że nie dogonimy Holendrów. I tutaj wiesz co, i tutaj miałem małą zagwoskę, ponieważ ja rozmawiałem. Z... Poczekaj, bo mówimy, mówimy w tej chwili o. Czym o, my o, yy, o czym mówimy? O czym rozmawiamy? Chollander? Aaa, o podcaście Holandera. Kto ten podcast prowadzi? Przemek się. A, o, witamy serdecznie. To jest 23 odcinek kochlandera. To jest druga? Holendrzy lubią część druga tej opowieści. Ktoś odróżnia holendrów, co oni lubią, jak oni żyją. No i tutaj mamy masę fajnych informacji. Najbardziej taką jakby to nazwać, kontrowersyjną, jest to właśnie publiczne dłubanie w nosie. A oprócz tego no, sporo, sporo, sporo informacji, jak się czeszą holendrzy, jak się ubierają, co tam porabiają, dlaczego są produktywni, bardziej niż inne narody. No i ogólnie. Sporo takich naprawdę, naprawdę fajnych informacji. Ja lubię takie podcasty. Tak, ja też lubię takie podcasty, ale tutaj się wdarła jedna nieścisłość, ponieważ ja mam kolegę, którego e, żony, jego żony, siostra e, mieszka właśnie w, w okolicach Amsterdamu i ja od razu się go zapytałem, o no, co tu chodzi z tymi z w toalecie, no to powiem szczerze, powiedział, że on tam był parę razy, mieszkał w jednym domu, sam był też 4 lata temu, też przez pół roku, mieszkał w Holandii, jeździł tam uczeżnika, ale mówi, że jest zdziwiony, nie za bardzo wie o, to chodzi, o co chodzi. Więc ja mam nadzieję, jeżeli przednie on słucha tego naszego przeglądu, to mam nadzieję, że rozszerzy tą informację. Bo mówi, że on, on mieszkał w kilku domach, ale nigdzie tam z lewu w toalecie nie było. Także tutaj wiesz, no. To jest podobnie jak z tymi kanami pewnie do ciepłej, zimnej wody, że masz osobno w Anglii i albo się parzysz, albo masz e, ziemią wodę. No tak, ale to, ale, ale to ci powie każdy, natomiast, e, natomiast tutaj, e, tutaj to jest takie, no ja mam nadzieję, że on o tym opowie, ale generalnie to informacja dla ludzi, którzy chcą wyjechać do, do, do Holandii, ciekawe, ciekawe informacje. Dobrze, następny podcast jest raczej, czego pierwszy listopada listu Marc. Czekaj, bo się strasznie tam tłuczesz. Już? Marcin Czerczak, Pichontarium, Lifestyle. Gdzie jest Twój dom? Lifehacker, tak jest. Czyli Filip Czalecki wraz z Marcinem. Lifestar, proszę Kodają Pana, się ja mam. Lifehacker. No, u mnie jest 1 listopada. Gdzie jest Twój dom? E, czy jesteś pewien, że jesteś we właściwym dla siebie miejscu? A może jesteś już A, okay. bezdomny, tylko tego jeszcze nie wiesz? Nie definiujesz w ten sposób i tak dalej określenie filozoficzne e, derdymałe i rozwodzenie się na temat tego gdzie jest twój dom a i.. No tam definicę. gdzie tam dom gdzie serce twoje, Podobu. jak to a. mówi I o tym też przekadło i teraz też o tym wspomina I tak? teraz jeżeli jakbyś chce zastanowić, czy jeżeli podróżujesz po świecie e, i nie masz stałego miejsca zamieszkania, ale jednak nocujesz gdzieś tam pod dachem, to co jesteś bezdomny? Właśnie. Jeżeli to dom jest, jeżdż, świat gdzieś jest na swój wakacje, dom. A, tam, a tam się czujesz dobrze, to i tam twierdzisz, że tam się czujesz najlepiej to, gdzie jest twój dom. Tu czy tam. I tego typu zakładania. Tak, tak, tak, tak. Bardzo um, fajne. filozoficzne. Bardzo fajne. Do posłuchania i do zastanowienia się też, co, co wy myślicie, gdzie jest to ważne. To, czy oczywiście. jesteście przywiązani do miejsca, w którym mieszkacie, czy, czy nie. W jaki sposób to traktujecie? Taka fajna filozoficzna rozprawka. Ja Ci powiem, że jakoś mieszkam już w wielu miejscach i wszędzie jest wydało Dobrze. I co? I będziemy nakończyć na, yy, na na Lifehackerze czy na, na Elevatywie Moslew? nie słuchałem, także może dajmy ją dalej i zostawmy tutaj na kolec tego Lifehackera i to będzie wszystko. Dobra. Lifehacker <kluzny> wraca. Znany duet opowiada o On opowiada generalnie o siedmiu sposobach, jak tu sobie skrócić czas i robić to, co się zaplanowało i fajnie. Czyli jak dobrze rozplanować tak. pracę, jak wyłączyć wszystkie przeszkadzajki, tak. zapomnieć o Facebookach, jakichś powiadomieniach, wyłączyć telefon może, jeżeli mamy coś ważnego do zrobienia i tego typu porady, które no, być może usprawnią Wam pracę, jeżeli może na przykład nie, nie możecie się wyrobić z czymś, nie możecie się ogarnąć, to posłuchajcie i coś tutaj będzie w stanie Wam któraś z tych podpowiedzi zaoszczędzić troszkę, czy zorganizować czas, tak żeby wszystkie swoje zadania zrobić. Dobra, ja jeszcze, wiesz co, jeszcze podciągnę. Dobra, i to wszystko w tym temacie. Ja jeszcze pociągnę, jeszcze Tam wezmę jest. tego, jeszcze tą lewatywę mózgu tutaj Martin Lechowicz w wydaniu w jakim to wydaniu? Martin Lechowicz w wydaniu takiego prześmiewcy Barta opowiada m.in. o tym, że Kamil Cebulski wsadził znicze przed Zusem nie wie jaka jest sytuacja, on w ogóle nie wiedział nic o tej akcji dzwonią, um, dzwonią słuchacze, Martin słusznie zresztą uważa, że ZUS jeszcze żyje i dobrze się ma i takie, o, to jest takie, wiesz, to jest takie, powiedzmy, coś... Jak w ogóle tam jest, chodzi, chodzi o ten trotel, który rzekomo znaleziono To też, we, też, też. We wragu, To jest drugi tak? temat, tak to jest, to jest, tak, tak, tak. to jest drugi temat. To jest drugi nie? temat. Takie coś ala wojewódzki, takie, prawda, luźne. No i co, podobało Ci się? Znaczy, wiesz, Martin prowokuje, jest takim trochę demagogiem miejscami, trochę trochę prowokuje też słuchaczy, ale powiem Ci, że na przykład ten ostatni słuchacz, który dzwonił, przedostatni, mm -hmm to był jakby w opozycji do Martina i był taki na nie, ale tutaj no powiem Ci, że kurszt pokazał Martin i jak zaczął z nim rozmawiać, to ten chłopaczek tak się... Zakręcił Martinowi wokół palca, że już na końcu sam nie wiedział o co mu chodzi. Zauważyłeś to? No, tym razem trafiła nie, kosa będzie. na kama, bo, na kamień, bo ja pamiętam swego, raz, swego. Ale wiesz, co tutaj trzeba przyznać Martinowi, bo pamiętam, że też była akurat nie w tym odcinku, ale w poprzednim, który już tam tej lewatywie, gdzie zadzwonił słuchacz i Martinowi i Martin przyznał rację, I powiedział: Wiesz, co, że masz rację, tak? W ten sposób na tą sytuację nie patrzyłem, także tutaj akurat. Znaczy, tak. słuchaj, nie, bo chodzi o to, że. Dobrze jest mieć jakieś przekonania, ale też dobrze jest mieć wiedzieć, dlaczego je masz i umieć je obronić. A tutaj, no, Chłopaczek pytany w, w, o szczegóły, dlaczego tak sądzi, no, gdzieś tam się rozmydlił i tak de facto później rozmiękczył, także, także nie za bardzo potrafił się obronić. Dobrze. Paweł? Pół. A, I tutaj Martin, mhm. Martin też mówił, że fajnie jest, jak są dwa różne zdania, czy tam w kontestacji że też są odrębne a, poglądy na, na niektóre tematy, ale no, żeby po prostu szanować poglądy drugiej strony, bo to też była taka konkluzja. E, dobra, więc już my będziemy no wszystko, powoli kończyć. To no, taki... Tak, już powoli będziemy kończyć. No dobra, to podawaj typy tygodnia. Mój typ tygodnia, ten, który powiedziałem wcześniej, to był e, Barman. Czyli? I to był ten odcinek o Murze Berlińskim. To tyle ode mnie. Przez tak, mój... Drugi tak. to był od Ciebie. E, mój, typ, mój, typ, tyg, mój typ tygodnia ode mnie to był o, tym, i... o tych zaginionych... Mando i, Ag i Agnieszka o tej książce. Mando i Agnieszka, tak. o tej książce mówiłeś? Przegląd. Ja mówiłem o tych zaginiony w Halloween, o tych trzech panach. To była masa kultury. Masa kultury. w Halloween I też mówiłeś, że przegląd końca świata, tak. czyli podcast karpiowy. No ja bym tutaj, ja bym tutaj, wiesz, ja bym tutaj dał karpiowemu, bo fajną rzecz opowiadają właśnie o tym, że, że ci ludzie, zresztą jakiś film był też na ten temat mówiący, że ludzie, ci, którzy... Hmm, którzy powiedzmy zastosowali się do tego, który o tych zombie i tak dalej mają szansę po prostu szerzyć. A prawda? jeszcze jeżeli się zmieści czwarty typ tygodnia, to dajemy, ja bym chciał wyróżnić Pichonta w tym tygodniu. W sumie za te dwa poradniki i za jak do, dodać podcast do iTunes, ale i za ten drugi. Uh. Tak, ja bym też go wyróżnił, a ja bym jeszcze wyróżnił również Radio SK yy, skórę bym wyróżnił, bo to mi się bardzo podobało, no wiesz. Wiesz, brak naprawdę było. Był szkoda, że to się Karol nie. Braga Pawła Duraja, no tutaj naprawdę masa było tych fajnych, fajnych. Ten tydzień jest, tak, ten tydzień. Szkoda, że o to się nie rozłożyło, wiesz, tak na dwa, wiesz, na dwa tygodnie, no, ale no, no niestety z tym, że fajne możemy dawać też, Tak, w związku z tym, że możemy tylko dawać e, trzy typy, no to powtórzymy jeszcze raz. Zaginieni w Halloween ze swojej barman strony. I ten studio pod. Barman. Tym, z asiekami. I skarpiowy o tych. Tak, i karpiowy o, o. O czym to było? O tej książce. O tej książce, tak. Tak, bardzo fajnie, ale również wiesz, również brak sygnału. Ta opowieść była naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo ciekawych podcastów. W tym momencie już kończymy, resztę sobie tam jeszcze do, dołączę wieczorem. Czekam od Ciebie na Dziękujemy, plik, Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie, do zapraszamy. I pamiętajcie, głosujcie na te podcasty, które Wam się podcasty. podobają, bo naprawdę warto ich słuchać i doceniać. Tak Cześć! raz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 .pl Cotygodniowy przegląd tego, co dzieje się w polskich podcastach. Zapraszamy do słuchania i do komentowania. www.podcastofon.pl